Podcast nie tylko dla orłów, odcinek rocznicowy. Chciałem się odciąć od tego wszystkiego, ale no bo wiadomo, że jestem skromnym chłopakiem, nie lubiącym szumu zadymy i tego całego anturażu, że tak powiem. Siedzę na moim łóżku po podróży Dublin-Poznań, Poznań-Szczecin, Szczecin-Poznań. Jakieś dwa i po, właśnie kolejny mail przyszedł jakieś 1700 km Poznań Dublin 300 niecałe do Szczecina i potem z powrotem czyli dwa tysiące mniej więcej 300 kilometrów niecałe 24 godziny. Jest bardzo bardzo wcześnie zaraz po naszym przyjeździe chłopaki jeszcze jadą samochodem, ale od początku podcast nie tylko dla orłów. 4 lata, a niby nic. 4 lata, ok, Nie będę do tego wracał, bo, bo nie ma do czego wracać. Ale dzisiejszy wieczór to takie ukoronowanie tego wszystkiego. Muszę wam powiedzieć krótko, że nie sprawiałoby mi przyjemności bawienie się w ten podcasting, siedzenie, montowanie, gadanie, gdyby właśnie nie wy. Nawet nie do końca wy słuchacze, ale, ale, ale ludzie, z którymi spotkałem się naprawdę, których dotknąłem, z którymi się całowałem. Pozdrawiam cię, papa. Nie chcę być tutaj obraźliwy, że, że mam gdzieś słuchaczy gdzieś. Ale właśnie spotkania, takie na żywca, właśnie Skwara, Łukasz, Robert, chłopaki retro, Gosia, Przemion, Góral, Piedron, Witkościu, Przemek i, i, i kto tam jeszcze, jeszcze co najmniej jest 10-12 osób, którymi, których nie wymieniłem, a dzięki którym ten podcasting w sumie się kręci to właśnie największą nagrodą jest to, że właśnie mogę się z wami spotkać i okazuje się, że jak się spotkam to fajne z was chłopaki, fajne z was z dziewczyny. Tu pozdrawiam też Agnieszkę, z którą ostatnio miałem przyjemność się spotkać w Dublinie i jej uroczego blizarda. Jestem pierońsko, żeby nie powiedzieć kurawsko zmęczony. Prawie 40 godzin bez snu, bo dzień wcześniej też miałem bardzo, bardzo busy day, że się tak wyrażę. Godzina jest, nie wiem, po piątej rano i, i, i kopiuję, na dysk, kopiuję na dysk materiał wideo, który nam pan Jarek dał. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówię, byliśmy na spotkaniu zaproszeni przez najstarszy polski podcast świata, czyli Trącić Myszką. Dwie godziny audycji w radiu. Potem potem prawie dwie godziny chodzenia po nocnym Radiu Szczecin. Świetne studia, świetne wszystkie sprzęty, wszystkie gałki, guziki, przetworniki, różne inne takie rzeczy. Pan Jarek nam wszystko, wszystko pokazał. Taka bomba intelektualna, nie, ale taka energetyczna bomba radiowa, która naprawdę daje niesamowitego kopa. No i co, cztery lata podcastu nie tylko dla Orłów, już w samochodzie podczas jazdy do Szczecina chłopaki puścili mi urodzinową audycję. I co już można powiedzieć? Więcej niż to, co powiedziałem, że gdyby nie wy chłopaki, dziewczyny, to by tego nie było, no bo, no bo nie chodzi nawet o te komentarze pieprzone, których jest mało, ale chodzi właśnie o nasze takie interakcje o, o naszą grupę o to, że jest nas 10-12 głupków i może jedna, dwie. Poważne dziewczyny, oczywiście. O, telefon jakiś dzwoni. To zaraz przestanę dzwonić. A niech dzwoni jeszcze. Kto mi dzwoni, kurde, o 5 rano? Nie wiem, kto mi tu dzwoni. Nie mam pojęcia. W każdym razie, gdyby nie to, właśnie, że jesteście powiedzmy te 15 osób, 20. Jacek powiedział, że 20 osób. Jacek Artymiak pozdrawiam go. Te 20 osób, które które wczuwają się w ten podcasting tak na wysokich obrotach to nie wiem jakby to było ale cóż, każdy robi swoje każdy tam ma swoje piekiełko i każdy się w tym bawi ale pomimo wszystko, że każdy jest osobno to rozsiany po całym świecie to potrafimy się spotkać, potrafimy coś zrobić razem nie zawsze to wychodzi ale, ale naprawdę jest to wszystko energetyzujące i takie, takie pozytywne Piąte rano piąta minuta na moim zoomie i co już jeszcze mogę powiedzieć? W zasadzie podcast chciałem powiedzieć, żeby trwał cztery minuty, jak 4 lata, ale... Ale cóż, ale jest dobrze. Jest dobrze. Ja ostatnio trochę mało nadaję, ale... ale podcasty są do szuflady. Myślę, że, że... Coś będzie, bo mam... Mam... Zaległy podcast z Zuzą i Zarkiem, co się spotkaliśmy. Mam też mały wideogaścik, a myślę, że takie małe, w cudzysłowie... E, to by powiedzieć, o 5 rano człowiek ciężko zbiera myśli, eee, takie małe celebrowanie urodzin zakończymy na wrzuceniu który, który w którym posiadaniu jestem, czyli to co, to co mamy od pana Jarka, czyli zapis wideo. Naszej, naszego spotkania. Postaram się zaraz to otworzyć. Jeszcze 5 sekund zostało kopiowania. Prawie 5 giga materiału. Wrzucę to na Vimeo oczywiście wrzucę linki. Oczywiście dam wam posmak tego co, co, co było. Oczywiście wiem że już wiemy że Robert Kessling pozdrawiamy tutaj. Canterbury już zadziałał nagrał audycję wrzucił już jest do przesłuchania. A ja mam coś, czego nie ma, nikt inny, czyli materiał, wideo z tego i, i cóż, skwara. Człowiek, człowiek, energia, choć wydaje się, że, że jest takim powolniakiem, jest takim malutkim, malkontentem, jest takim y, ostrym oceniaczem życia, ale człowiek ma niespożytą energię, chociaż nie widać tego po niego. Papa, pierwszy raz całowałem się z nim. Y, paręnaście godzin temu, nawet nie paręnaście, bo chłopacy przyjechali po mnie o czwartej, czyli, czyli tak, to jest trzynaście godzin temu. Yy, mały, sympatyczny, yy, kształtny szatyn, ale także potencjał, potencjał, potencjał. No i najbardziej mi się podobało chyba z tego spotkania yy, czerwone lica, po programie Łukasz dostał wypieków, Łukasz dostał kolorów. No i nasz poetyczny, nasz poetyczny Papa Cafe jakże dobrze spisał się w roli radiowego komentatora rzeczywistości, czyli, czyli Papa Cafe w Radiu Szczecin. Przemek, podziękowania dla niego szczególne za to, że zorganizował wszystko. Przyjechał, pojechał i postawił kolację. i i potem po prostu bez słowa, bez słowa marudzenia przywiózł, zawiózł. Wszystko, wszystko zrobił. My próbowaliśmy go w nocy bawić rozmową, żeby nie zasnął. Mam nadzieję, że chłopaki dojadą do Wrocławia dwie godziny. Potem jeszcze a godzina. Papa zostaje we Wrocławiu na dworcu. Potem jeszcze 19 godzin pociągiem do Twierdzy Frysztak Jakby to policzyć, ile kilometrów każdy przejechał, no to strach, no to strach. Ale czego nie robi się dla polskiego podcastingu. Tu mi jeszcze pisze, że kopiuje. 4 giga 59. No dalej, no dalej, no dalej, jedziemy. Eee, no i cóż, no i cóż, kończymy 8 minut 40. Coś mi się nie chce przekopiować, to nie puszczę wam skwary. A ja dziękuję za te 4 lata, za te 242 albo trzy odcinki. Bo było tego troszeczkę. Czasami mówili, jak to góral mówił na kotlet podcastów jak kotletów bez liku. Górala też pozdrawiam za wkręcenie mnie podczas jazdy na rowerze. To usłyszycie w podcaście, w podcaście który, który zmontowali mi chłopacy, i jak już wspomniałem, puścili mi w samochodzie. Dostałem także czerwonych wypieków, tak jak Łukasz po programie. Ale no to jest. Coś, czego nie można powiedzieć, to jest coś, za co nie można podziękować, to jest to, co się czuje, to jest to, co nas łączy polscy podcasterzy, dzika, szalona grupa 10, 12 gości, którzy bawią się, latają z gąbkami po całym świecie i, i bawią Was, bawią siebie i... i po prostu są fajnymi kumplami, chociaż w życiu się nie spodziewałem, że, że tak może być. Zatem 4 lata podcast nie tylko dla rów 10 minut o 5:15 rano. Dziękuję Wam za wszystko, dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się za rok, za rok, piąteczka. O Jezus, co się będzie działo, co się będzie działo.